Jest dziewiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Wybory na Węgrzech przebiegły prawidłowo, oceniają obserwatorzy OBWE. Dostrzegli jednak w mediach nadużycia rządzącego dotąd Fidesu. Drugi dzień pierwszej w historii wizyty papieża w Algierii. Leon XIV odwiedzi dziś kolebkę zakonu, z którego sam się wywodzi. Trochę zimy na wiosnę. Cztery pory roku dziś na żywo z ośnieżonego kasprowego wierchu. Tak świętujemy stulecie Polskiego Radia. Głosowanie w węgierskich wyborach parlamentarnych przebiegało prawidłowo, choć rządząca partia Fidesz nadużywała władze w toku kampanii wyborczej. Takie konkluzje przedstawili obserwatorzy wyborów z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. OBWE przeanalizowało przekaz w mediach i rządowych kampaniach informacyjnych i choć szanse były nierówne, to jednak zwyciężyła opozycja. Teraz lider zwycięskiego ugrupowania i przyszły premier po przejęciu władzy zamierza zawiesić nadawanie programów informacyjnych w państwowych mediach. I... Informuje o tym brytyjski dziennik Guardian. Szczegóły zna nasz wysłannik. Na Węgrzech partia rządząca Fides bezpośrednio lub pośrednio kontroluje ponad 80% rynku medialnego. Rządowa telewizja M1 pierwszy raz pokazała nieocenzurowane wystąpienie lidera opozycji Pitera Majora dopiero po zamknięciu lokali wyborczych. Obserwatorzy z ramienia OBWE zwracali uwagę na stronniczy przekaz mediów publicznych, które nie poinformowały chociażby o wielkim opozycyjnym koncercie na Placu Bohaterów w Budapeszcie. Większość konstytucyjna zdobyta przez opozycyjną partię TISA pozwala na przeprowadzenie reformy węgierskich mediów. Michał Makowski, Polskie Radio. W aktualnościach pytanie o to, co Polska zyska na zmianie władzy na Węgrzech. Poza ociepleniem relacji, które zapowiada nowy premier, także konkretnym. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba przypominał w jedynce, że czekamy na odblokowanie unijnych środków należnych Polsce za pomoc udzieloną Ukrainie. W grę wchodzą 2 miliardy złotych. Otrzymamy w ciągu najbliższego miesiąca zgodę rządu węgierskiego na uruchomienie Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, czyli Polska otrzyma zwrot, no przynajmniej, a mówi się nawet więcej niż 2 miliardy złotych za pomoc militarną, którą udzielaliśmy Ukrainie w formie sprzętowej na początku tej wojny. Zwycięzca wyborów parlamentarnych na Węgrzech Peter Madziar zapowiedział też powrót do współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Dziś ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 26-latka zastrzelonego w piątek w Bystrzycy Kłodzkiej. Podejrzano ten czyn, Borys B. został wczoraj tymczasowo aresztowany. Mężczyzna utrzymuje, że sięgnął po broń w sytuacji zagrożenia. Śledczy twierdzą, że strzelałby zabić. Mają to potwierdzać zeznania świadków i nagrania z monitoringu. W piątek późnym wieczorem Borys B spacerował z psem. Wtedy natknął się na trzech nietrzeźwych mężczyzn. Doszło między nimi do awantury. Po sprzeczce rozeszli się. Wtedy Borys B wrócił do swojego mieszkania. Zostawił psa w domu, a wziął karabinę. Znowu się spotkał z tą samą grupą w pewnym czasie. Doszło do kolejnej sesji. Oddał na strzał ostrzegawczy, a następnie serię kierunku jednego z tych mężczyzn, które nas spodobały praktycznie na zgon na miejscu. Powiedział Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Wczoraj przed sądem zebrała się grupa mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej, którzy chcieli okazać mu wsparcie. Wśród nich cieszy się nienaganną opinią. Co innego mówią natomiast o trójce mężczyzn, wśród których był zastrzelony 26-latek. Najgorszy bandzior Byszczycki. Borys B. nie przyznał się do winy. Grozi mu do żywocie. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Po strzelaninie w Bystrzycy Kłodzkiej zatrzymano jeszcze jedną osobę. To 29-latek, który po tragedii wzywał do zemsty. Nagrał i opublikował w sieci pełen nienawiści film. Odpowie za nawoływanie do zbrodni i posiadanie narkotyków. To są aktualności Jedynki. To drugi i szczególny dzień wizyty papieża w Algierii, nie tylko dlatego, że jest pierwszym papieżem, który odwiedza ten kraj. Leon XIV odprawi dziś mszę w Annabiem. To tu przez ponad 30 lat biskupem był święty Augustyn, założyciel zakonu, z którego papież się wywodzi. Najpierw Leon XIV odwiedzi stanowisko archeologiczne pozostałości starożytnej Hippony. Spotka się także ze swoimi współbraćmi, Augustianami. Papież odwiedzi też dom opieki dla osób starszych prowadzony przez małe siostry ubogich. Na koniec będzie przewodniczyć mszy w Bazylice pod wezwaniem św. Augustyna, pierwszej z ośmiu w czasie całej afrykańskiej pielgrzymki do Algierii, Kamerunu, Angoli i Gwinei Równikowej. Urszula Rzepczak, Polskie Radio, Watykan. Wczoraj w podziemnych tunelach dworca centra Dziś radiowa jedynka prawie 2000 metrów nad poziomem morza. Już za chwilę zacznie się kolejna nietypowa audycja z okazji setnych urodzin Polskiego Radia. Na żywo ze szczytu z Prawego Wierchu. Koleją linową wybrał się tam już Patryk Michalski. Znów jestem na stacji, żeby po dziewiątej przywitać się z Państwem z wysokości 1987 metrów nad poziomem morza. Gospodarzem audycji będzie Roman Czejarek, nie zabraknie opowieści o Tatrach. Współgospodarzem audycji będzie Krzysztof Trybunia-Tutka. No i to będą bardzo zimowe cztery pory roku. Proszę posłuchać. Jak słychać, droga do naszego tatrzańskiego studia już przez śnieg została przebita. Jutro spotkamy się z Państwem w krakowskim Centrum Manga, w czwartek na Sopockim Monciaku, a w piątek zapraszamy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Pogoda. W ciągu dnia na termometrach od 13 do nawet 18 stopni nieco chłodniej ma być na Helu i w rejonach podgórskich około 10. Dużo rozpogodzeń, zwłaszcza we wschodniej połowie Polski, a poza tym zachmurzenie duże, z przejaśnieniami, ale też z deszczem. Popada na wybrzeżu, na krańcach zachodnich i na Podhalu. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku jest określana jako dostateczna. 40% energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Wieczorem między 18 a 21 warto rozważyć oszczędzanie prądu.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 Zjeżdżają ci, co jeżdżą na nartach, ci, co pracują w toprze, w kolejach linowych. Ale od samego początku też podchodzili z wielką rezerwą do kolejki, bo byli źli, że odbierane są polany, własności w Tatrach. No i bali się, że tych turystów może być za dużo. A, to, wszystko, to, to w sumie z tymi dudkami jednak wyszło na, na, na plus. Ja chciałem powiedzieć, że ja ostatni raz próbowałem sprawdzić, wydaje mi się, że to było w 1978 roku z wycieczką szkolną. Ale mi się pamięć teraz odświeża. Roman Czajarek, zapraszam. Zaczynamy naszą audycję. Cztery pory roku. I powiem tak, jeżeli państwo do nas tutaj przyjdziecie, to mamy dla was specjalne prezenty. Andrzej Rysuje jak najbardziej jest także tutaj przygotowany. Co? Ci, którzy przyjdą się dowiedzą. Patryk Michalski biega już z mikrofonem tam na zewnątrz po stoku. Już nawet chyba porozmawiał z tym jednym, co tam się koprytną na tych nartach, ale szybko powstał i pojechał dalej. Natomiast dla tych, którzy gdzieś tam daleko, daleko, tradycyjnie konkursowo nasze pytanie i zagadka, choć nieprzypadkowo na dziś, taka, a nie inna wybrana. Proszę posłuchać pierwszej dźwiękowej podpowiedzi. Zygmunt II August, Został wybrany na króla za pośrednictwem elekcji Vivente rege. Taka mała trąbka pełniła również funkcję odstraszacza dzikich zwierząt oraz pomagała w odnalezieniu drogi. Przy rowery zajeździłem parę komarów. Świadczy mu usługi powszechne, świadczy mu usługi umowne, więc żegnaj już, żegnaj kochana. I nie płacz wiesz, na mnie już czas. No i jak? 72 151 tradycyjny numer smsowy. 2 zł plus wad kosztuje taki konkursowy sms. Jeden wystarczy. Nie trzeba ich więcej wysyłać. Pod warunkiem, że jest trafny. Z dobrą odpowiedzią. Nagroda wszystko mający zegarek. cardio Watch, e, który jest przygotowany dla Państwa i każdego dnia można go zdobyć. Ale trzeba odpowiedzieć. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark. Producent zegarków Smartwatch. www.watchmark.pl No. To było konkursowo, a za moment Trybunie Tutki i na żywo o muzyce, o graniu, o kasprowym i o tym jak górale czują się tutaj wysoko w górach. Zapraszam. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Jak król Pragnie nowej ziemi Choć świat już ma u swoich stóp Dobrze nam tu Jak u siebie Wynają nam Bóg Coś więcej niż dwa metry I miłość choć przynosi ból Kochamy znów Jak mnie. Dom na chwilę, na, na drodze, drodze przystanek dla tuż Kiedy przyjdą zadać mnie? Tu tak niewiele i trzeba będzie nam stać klucz, a nas mi wciąż jest za mało, tak mało, za mało. Jestem tu, więc do dna wypiję ciebie, na zawsze będziesz we mnie już, dwa serca, choć jedno We just said Kiedyś Witkiewicz szukał tego w architekturze, e, literaci e, Sienkiewicz szukał tego w gwarze. My e, mamy to na co dzień, więc możemy to tylko przetworzyć e, i mhm. grać. Kiedy Góry Wołają? To jest nagranie z którego roku? Kiedy to zostało zrobione? To singiel z ubiegłego roku, który wydało Polskie Radio i zapowiada naszą płytę Trybunie Tutki Górą. To posłuchajmy jak to brzmi. ale ci to tak... Ład pa dziedzim, trzeba Śtyrp na zdobywać By być blizy nieba Hej tam na górze 를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 ...dziś jest zagmurzenie małe lub umiarkowane. Na pozostałym obszarze polskich chmur więcej. No i troszkę w zachodniej części naszego kraju może popadać. Temperatura w ciągu dnia od 13 do 18 stopni. Najchłodniej w Helu około 10. Teraz Międzyrzecz, to jest Lubuski Rafał Mikuła, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. Jak z pogodą? Dzień dobry. Dzisiaj w Międzyrzeczu zaświeciło pięknie słońce. Szczególnie pięknie odczuwa się tą pogodę w Zespole Muzealno-Zamkowym w Międzyrzeczu. To średniowieczny zamek wybudowany ze skazu Kazimierza Wielkiego. U podnóża zamku rozprostrzała się piękny XIX-wieczny krajobrazowy park w stylu angielskim, w którym teraz kwitnie kilka tysięcy żonkili. Pięknie śpiewają ptaki. Mamy też piękne zbiorniki wodne i kanały. I to jest teraz dużo bardzo ptactwa wodnego, które wywodzi swoje lęgi. Piękne śpiewy ptaków tutaj każdemu towarzyszą. Warto poczuć ducha miejsca. Prawie tysiącletnia historia, która jest do dzisiaj pięknie eksponowana ale także rekonstruowana i 25-26 kwietnia odbędzie się bardzo fajna dwudniowa impreza plenerowa w cieniu korony. Będą piękne warsztaty Do drzwi dowiedziałem się, że mamy na Kasprowym już plus 5, ale dość odczuwalny zimny wiatr w porywach do 3 metrów na sekundę, więc odczuwalna temperatura. Ile teraz czuję? No Myślę, że może być tak plus 1, ale to na pewno nie przeszkadza narciarzom, którzy właśnie kolejni przyjechali tutaj kolejką na Kasprowie, żeby skorzystać z pięknych zimowych warunków. Śniegu nie brakuje, a nad nami nawet błękitne niebo. Słoneczko pięknie się przeciera. No, fantastyczna pogoda dziś na Kasprowem. Patryk Michalski. Pięknie dziękujemy Patryku. To są urodziny jedynki na Kasprawym Wierchu. Cztery pory roku. Nie, bo Kolej jeździ tylko do zmroku, nie możemy jeździć po, po, po zmroku, dlatego ten czas się wydłuża, najdłużej funkcjonujemy w okresie lata, kiedy kolej funkcjonuje do godziny prawie 21, a najkrócej gdzieś w październiku, w listopadzie, kiedy zjeżdżamy już o godzinie 16 z Kasprowego Wierchu. Marian Szewczyk, dyrektor ds. Techniczno-Operacyjnych Polskich Kolej Linowych i jedyna taka kolej w Polsce, legendarna kolejna linowa na Kasprowy Wierch. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Urodziny Jedynki. Stulecie polskiego radia. glądam się w lustrze Nie złazimy ze szlaku, nie, nie dokarmiamy, czyli nie, śpimy chodzimy, po nocach. nie śpimy po nocach, chodzimy nie tam, puszczamy. gdzie jest wyzna wyznaczone <śmiech> i wystarczy. Tatry są dla Was, tylko musicie mądrze po prostu się tutaj zachowywać, bo inaczej te świstaki i kozice i nie tylko będą miały problemy. Marcin Strączek, Helios Leśniczy, Taczewski Park Narodowy. To jest specjalne wydanie czterech roku, urodzinowe, 100 lat jedynki. Dziś wtorek, na Kasprowym wierchu. Urodziny jedynki. Tunecie Polskiego Radia.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 250 zł netto miesięcznie. Poznaj Supermoce Tusona i oferty na pozostałe suwy Hyundai. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl. Media Expert Days w sklepach i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Superprodukty w super niskich cenach. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Musimy pić.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 Radio kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 78 w województwie śląskim, niedaleko miejscowości Świerklaniec, to pomiędzy Siewieżem a Tarnowskimi Górami. Na kilometrze 85 zderzyły się dwa pojazdy: ciężarówka i bus. Życia jednej osoby nie udało się tam uratować, natomiast dwie kolejne osoby zostały ranne i zostały już przewiezione do szpitala. Droga jest zablokowana w obu kierunkach a policja kieruje na objazdy. Auto osobowe kierowane są na trasy lokalne przez Brynice, natomiast ciężarówki powinny kierować się na autostradę A1. Trzy samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej ósemce na północnej obwodnicy Warszawy, za węzłem Konotopa w kierunku Białego Stoku I mamy tam bardzo poważne kilkukilometrowe korki i na S2 od strony Ursynowa, czyli na południowej obwodnicy miasta, i na autostradzie A2 przed węzłem Konotopa od strony Łodzi i Grodziska Mazowieckiego. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na drodze krajowej numer 61, na fragment remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowym, a także na krajowej 79 niedaleko Piaseczna. I jeszcze województwo pomorskie. Tutaj spore spowolnienia obserwujemy na fragmencie remontowanym trasy ekspresowej S6 w pobliżu węzła Rusocin. Podobnie jest na tr trasie krajowej nr 91 w pobliżu Rusocina, Pruszcza Gdańskiego i pomiędzy Pruszczem a samym Gdańskiem. 22 513 11 11 to nasz numer. Niezmiennie czekamy na wieści od państwa.